MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 55 Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM Audycji tak dedykowanej czytelniczej pasji, jak i nada wszystko przemyśleniowej myślą, refleksją, przemyśliwaniem, swobodnym, pełnym spontanicznych dygresji itd. Tak w wielu rozdziałach znacznie głębiej wnikałem w to, czym ta audycja dla mnie jest, <grybujesz> opisując jej niekonwencjonalną formułę, że tak powiem. Dziś natomiast daruję sobie ten wstęp jako, że... Dzisiejszy rozdział stanowi tak naprawdę ciąg dalszy specjalnego, takiego pobocznego cyklu dedykowanego moim ulubionym złotym myślom, cytatom, tak z przeróżnych książek, jak i artykułów, blogów, nawet z filmów jak i seriali. Opowiadam o tym, dlaczego dane cytaty są dla mnie ważne, w jaki sposób mi pomagają w życiu, dlatego, że często faktycznie tak się dzieje, co też sprawia, że chcę je mieć przy sobie jak najczęściej, chcę o nich jak najczęściej pamiętać, chcę jak najczęściej dawać im swoją uwagę. Chcę innymi słowy, żeby miały swój wkład aktywny w kształtowanie mojej rzeczywistości, mojej postawy życiowej itd. i tak dalej tym podobne. I chciałbym się z tobą podzielić tymi cytatami i tą całą wiedzą wokół nich, tymi wszystkimi powiązanymi refleksjami. To też Dziś w ciąg dalszy tych cytatów mam przed sobą zapisane dzisiejsze. Pierwsza paczka to są trzy cytaty wokół tak naprawdę jednego zagadnienia. I to idzie tak. Twoja gorycz z powodu czyichś osiągnięć zmniejsza twoją szansę na sukcesy. Aby je odnosić, musisz im sprzyjać gdziekolwiek je zauważasz. To jest cytat z Akharta Tola, Nowa Ziemia. Następny cytat: Nie czyni różnicy, czy ktoś inny ma to, czego chcesz. Kiedy odczuwasz miłość do tego, włączasz to w swoje życie. Ronda Byrne, Siła. I ostatni: Nie zazdrość innym sukcesu, ani nie ubolewaj nad porażką, albowiem nie wiesz, co jest sukcesem czy porażką w końcowym rozrachunku duszy. Nie sądź pochopnie, co nieszczęściem jest, a co radosną okazją, dopóki nie przekonasz się lub zdecydujesz, jaki z tego zostanie zrobiony użytek. Neil Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga pierwsza. Hmm. I teraz tak. Dla mnie najbardziej też takie kluczowe kluczowe słowa z tych cytatów to jest, aby je odnosić, z sukcesy. Musisz im sprzyjać gdziekolwiek je zauważasz. I z innego cytatu, kiedy odczuwasz miłość do tego, czyli do tego, co obserwujesz u innych osób posiadających lub doświadczających już czegoś, czego ty chcesz, czego ty pragniesz, kiedy odczuwasz miłość do tego, włączasz to w swoje życie. Włączasz to w swoje życie. Innymi słowy, hmm... Te cytaty zwróciły moją uwagę w taki ekscytujący mnie sposób, kiedy jakiś czas temu po raz pierwszy zetknąłem się z taką koncepcją w ogóle. Ekscytującym okazała się dla mnie koncepcja polegająca na może, żeby od początku powiedzieć inaczej to o, inaczej to przedstawię. Do tej pory, kiedy myśleliśmy o własnych pragnieniach, marzeniach, celach życiowych, wytycznych, o czymś, co bardzo chcielibyśmy osiągnąć, to rozpatrywaliśmy prawdopodobnie to coś w kategoriach takich bardzo personalnych i bardzo stricte powiązanych z nami samymi, że to jest nasze... Dotyczy nas oczywiście zamknięta przestrzeń każdego człowieka, każdej osoby. Każdy ma swoje marzenia, swoje cele hmm. i jakby realizuje je na własny rachunek. Ma własną drogę i to jest każdego odizolowana sprawa. Więc jeżeli ja zajmuję się realizacją własnych marzeń, własnych pragnień, dążę do tego pracuje nad wiarą, pracuje nad przekonaniem, nad odpowiednią mentalnością, i tak dalej, tym podobne. To jest to moja tylko i aż, taka odizolowana, hermetyczna droga, bardzo prywatna, bardzo personalna. I teraz, jako że wokół jest pełno innych osób z tymi własnymi marzeniami, i tak dalej, oczywiście są niemałe szanse na to, że gdzieś tam wokół te pragnienia, cele będą się powtarzać, pokrywać w mniejszym, większym stopniu, co doprowadzi do takiej sytuacji, że obojętnie na jakim etapie realizacji własnych pragnień jestem dzisiaj, mogę jednocześnie gdzieś wokół siebie, bliżej dalej, postrzegać osoby, które już je na przykład zrealizowały. Hmm. I może to stanowić dla mnie pewne wyzwanie. Dlatego, że powiedzmy, powiedzmy że oczywiście z, te... z empatii. Empatia, wrażliwość zależy mi oczywiście na własnych pragnieniach, na życiowych celach i tak dalej. I z jednej strony mogę starać się hmm, użyć, wizerunku zrealizowanych tych pragnień gdzieś w okolicy, jako motywacji Powiedzieć sobie coś, czy mówić sobie, powtarzać sobie coś w stylu zobacz, do tego dążysz, do tego zmierzasz. To może mnie motywować, to może mnie energetyzować. Ale, zwłaszcza w słabszym nastroju, w jakimś niższym stanie emocjonalnym, to może wręcz działać odwrotnie. może zniechęcać. Mogę na przykład odczuwać coś w stylu hmm, zobacz ta osoba już to ma a przed tobą jeszcze taka druga. Hmm. Oczywiście można by tu wniknąć w detale i odnaleźć jeszcze więcej powodów do potencjalnego zniechęcenia. Na przykład możesz w którymś momencie zdać sobie sprawę, czy odnieść wrażenie, że ktoś zrealizował pragnienie twoje własne, takie jakie ty posiadasz, ale dla tej osoby to było o wiele łatwiejsze. Przyszło jej to o wiele łatwiej. Hmm. A ty na przykład masz o wiele trudniejszą drogę. Dla ciebie realizacja tego pragnienia jest powiązana z o wiele większymi wyzwaniami i to już rodzi kolejny taki wiesz powód do dystansu możesz potrzebować się dystansować zwłaszcza w tych właśnie gorszych niższych nastrojach do tego iż gdzieś tam bliżej dalej postrzegasz jakąś osobę która już ma lub już doświadcza twojego własnego pragnienia praktyce. Dzisiaj. A przed Tobą jeszcze te xxx czasu. No i jeszcze te różne drogi. To wszystko. Hmm. Takie wyzwanie. I teraz otrzymujemy taką ciekawą propozycję, która jest bardzo odświeżająca dla mnie, kiedy o niej myślę. Nowego spojrzenia na całą tą sytuację, kiedy mnóstwo osób realizuje własne pragnienia jednocześnie, różnie im to wychodzi, wszystko jest oczywiście uzależnione od, od okoliczności, różnych warunków życiowych, indywidualnych dróg i tak dalej, tym podobne, mnóstwo tych czynników, jesteśmy wszyscy razem <śmiech> I, i możemy siebie postrzegać wzajemnie, mogą być właśnie, może to właśnie rodzić zarówno dodatkową motywację, jak i zniechęcenie zależnie od stanu emocjonalnego, jak już powiedziałem. Ale w tej nowej koncepcji, nowej propozycji postrzegania tego dostajemy zaskakującą wizję. Mianowicie hmm, taką sugestię, żeby, żebyśmy obrali nową postawę względem zrealizowanych naszych własnych pragnień u osób wokół. Nową postawę, żebyśmy w nowym duchu zaczęli postrzegać, jeżeli ktoś wokół nas ma lub doświadcza to, czego chcielibyśmy dla siebie, otrzymujemy informację, iż Najbardziej sprzyjającą postawą w dążeniu do własnych celów, do ich realizacji, do realizacji własnych pragnień, marzeń jest postawa, w której celebrujemy te marzenia, te pragnienia, gdziekolwiek dostrzegamy je w życiu. Czyli, wiesz, Niektórzy na drodze realizacji własnych pragnień tworzą sobie na przykład tak zwaną tablicę wizji. Zbierają na przykład różne ilustracje, zdjęcia, filmiki, cokolwiek, co ilustruje ich pragnienie już zrealizowane i trzymają to blisko siebie na co dzień, każdego dnia, żeby chociaż trochę się na tym koncentrować. Najlepiej codziennie, żeby czerpać z tego energię, mobilizować się, żeby to było gdzieś zawsze blisko, um, zawsze mieć to na uwadze, zawsze z tym obcować na swój sposób emocjonalnie i już dziś, chociaż jeszcze realizacja tego nie nastąpiła, już dzisiaj mogę się tym ekscytować, już dzisiaj mogę się tym zachwycać, już dzisiaj mogę to doceniać, mogę już dzisiaj być za to wdzięcznym, że w ogóle coś takiego istnieje, że mam coś ekscytującego tak bardzo i pasjonującego, do czego mogę dążyć. Hmm. I tak jak teraz, wiesz, taka tablica wizji przedstawia to pragnienie w takiej neutralnej formie. Na przykład... Jeżeli, jeżeli twoim pragnieniem jest posiadanie konkretnego modułu samochodu na własnej tablicy wizji, możesz mieć jego zdjęcie, ale to zdjęcie prawdopodobnie pozyskasz powiedzmy gdzieś z internetu albo samodzielnie może wykonasz je gdzieś tam w terenie i to zdjęcie będzie przedstawiało samochód, wiesz, to nie będzie zdjęcie samochodu z tobą za kierownicą, to nie będzie zdjęcie samochodu gdzieś z dowodem rejestracyjnym na twoje nazwisko, też może na osobnym zdjęciu, czy coś takiego, to będzie po prostu zdjęcie tego samochodu jako takie, takie bardziej uniwersalne i tobie nie będzie to przeszkadzało generalnie. Po prostu chodzi o to, żeby obcować z konceptem. Mniej jest ważne w tym momencie, że nie ma tam zdjęcia tego dowodu rejestracyjnego. Nie? Mniej jest ważne, że na tym zdjęciu nie widać twojej sylwetki, chociaż można coś w photoshopie popsocić, jakieś fotomontaże, ale to nie jest takie istotne. Nadal wystarczy spokojnie po prostu wizerunek tego samochodu, żeby można było już tą ekscytację pozyskać na co dzień. Użyć tego wizerunku jako takiego wiesz, zapalnika. Gdzie spojrzysz i od razu wzbudza to w tobie te emocje. Jeżeli oczywiście wybierasz coś faktycznie, co jest dla Ciebie emocjonujące i pasjonujące, a takie cele, takie pragnienia są najlepsze, gdyż najłatwiej jest je energetyzować codziennie. Właśnie dzięki temu, że nie potrzebujemy się specjalnie wysilać, żeby odczuwać tę pasję. Stosunkowo mało trzeba. Nieraz wystarczy właśnie po prostu o tym pomyśleć. Nieraz wcale zdjęcia nie musimy zobaczyć. Wystarczy, że o tym pomyślimy, przywołamy wizerunek we własnym umyśle, jakąś krótką wizualizację już. No ale tablica wizji jest konceptem, który może okazać się pomocnym dla części z nas. Hm. I teraz jak powiedziałem, na no, takiej tablicy Wizji jednakowoż spokojnie wystarczają nam takie uniwersalne symbole, uniwersalne zdjęcie. Po prostu jakiś tam samochód. Nie musi to być konkretny egzemplarz z przyszłości, tak jakby zrobione zdjęcie. Twojego konkretnego egzemplarza. Nie ma problemu, po prostu patrzysz na ten samochód. Wiesz, znowu możemy na marginesie wyobrazić sobie taką sytuację, że powiedzmy, że wiesz, że na pewno już ten samochód dostaniesz, ale jeszcze go nie masz. No to możesz nadal, nadal możesz się tym pasjonować. Czy jest jakiś problem, wiesz, na przykład pójść sobie do salonu i tam obejrzeć, poobcować z tym konkretnym modelem, to nadal będzie Cię wiesz, fascynowało spokojnie, gdyż to nie będzie się liczyło, że ten konkretny egzemplarz nie jest Twój, jeżeli masz już pewność, że doświadczysz tego. Więc koncepcja, o której mówią te cytaty, rozszerza Tą tablicę wizji, jej uniwersalny charakter na innych ludzi wokół nas. Czyli, jeżeli na przykład sąsiad tak się złożyło, że kupił sobie ten samochód, który my byśmy chcieli posiadać, no z jednej strony wydawałoby się, jest to wyzwanie, Jak z tym żyć? Mając to pod nosem zrealizowane, ale u kogoś innego. A u nas ten brak. Hmm. Ale te cytaty. sugerują, żebyśmy spojrzeli i że tak będzie dla nas najlepiej w istocie, żebyśmy spojrzeli na tego sąsiada z tym samochodem tak dokładnie, jak spoglądamy na naszą tablicę wizji? Czyli żebyśmy innymi słowy potraktowali tego sąsiada z tym samochodem jako rozszerzoną taką multimedialną, interaktywną, trójwymiarową tablicę wizji. Nadal, nadal tablicę wizji. Wszędzie, gdzie tylko spostrzeżemy ten samochód u kogokolwiek to żebyśmy z automatu postrzegali to jako rozszerzoną tablicę wizji. Nic ponadto. Nie ma już tematu zazdrości. Nie ma już tematu w ogóle myślenia, jak komu tam przyszło realizowanie czegoś. Możemy spokojnie pozbyć się w ogóle zainteresowania tymi kwestiami. I w to miejsce skoncentrować się na traktowaniu tego jako rozszerzonej naszej własnej tablicy wizji. Jej początek możemy mieć u siebie w domu, na przykład na komputerze, na pulpicie, czy jako tapetę na smartfonie, czy jako właśnie korkową, bardziej taką konwencjonalną, dosłowną tablicę gdzieś powieszoną w pokoju. I możemy postrzegać to jako część tej tablicy, a całą Pełną tablicę wizji możemy postrzegać jako koncept taki multiwymiarowy, wielowymiarowy, który tak naprawdę rozciąga się znacznie szerzej poza tą korkową tablicę, czy tapetę na komputerze, czy na smartfonie. Mogę wyjść z domu i zobaczyć tą tablicę wizji gdzieś po drodze. Ta tablica wizji może mi się objawiać w różnych sytuacjach, gdzieś tam, kiedy będę postrzegać własne pragnienie gdziekolwiek wokół siebie. I mogę w takich chwilach wręcz się cieszyć, że moja tablica wizji jest tak fascynująca że nigdy mogę nie mieć pewności, że widzę ją całą naraz. Ja mogę iść przez życie, dążąc do realizacji mojego własnego pragnienia i po drodze wielokrotnie ta tablica wizji może mi się objawiać. To tu, to tam, w takiej postaci, w innej postaci, u sąsiada, u kolegi, gdzie indziej, gdziekolwiek, nieważne, ja mogę w ogóle wyłączyć Innych ludzi z tego i mogę patrzeć na to na zasadzie lustra. Jestem ja, jest lustro, jest wszechświat, który podaje mi to. Jak na dłoni, rozmawia ze mną. Chcę, jestem, emocjonuje mnie dany temat, pasjonuje mnie dany temat. Wszechświat to odzwierciedla i przychodzą do mnie, tak jakby. Ja mogę sobie sam znajdować zdjęcia w internecie i wklejać na tą tablicę, ale Wszechświat jednocześnie, ja nie jestem w tym sam, Wszechświat również będzie mi do, dostarczał te zdjęcia, czy to dosłownie, czy w przenośni. Mogę być na spacerze i przejedzie obok mnie, albo będzie zaparkowany wręcz. Hmm. I ja za każdym takim razem Mogę czuć się szczęśliwy jeszcze bardziej, gdyż mogę to traktować jako rozpęd, rodzaj rozpędu, rodzaj dialogu pomiędzy mną a wszechświatem. Hmm. Mogę to traktować jako moją właśnie tą wspomnianą taką wielowymiarową tablicę wizji, która rozciąga się znacznie dalej niż tylko wiesz, te wymiary w metrach, szerokość, wysokość, Tablicy korkowej. Hmm. Taką miałbym propozycję, jeżeli chodzi o to. Te cytaty do tego inspirują. Te cytaty mnie do tego zainspirowały. I te cytaty mówią dosłownie o tym, że taka koncepcja może Tobie sprzyjać. Natomiast mówią również, iż ta wcześniejsza koncepcja, kiedy obserwowanie naszych własnych pragnień, już zrealizowanych lub realizowanych o wiele łatwiej u innych osób, może nas zniechęcać, może wzbudzać w nas frustrację, smutek, złość, irytację, szereg tego typu podobnych odczuć, to wówczas... To może działać na naszą niekorzyść, może nas hamować, naszą własną drogę realizacji danych pragnień może hamować, dlatego że na poziomie tak zwanego, niektórzy to nazywają prawa przeciągania, ja preferuję określenie świadoma, kreacja własnej rzeczywistości, na tym takim wyższym poziomie, uniwersalnym gdzie liczą się myśli, gdzie liczą się intencje, gdzie liczą się emocje nade wszystko i uczucia, tam nie ma znaczenia konkretne nazwisko. Tam nie ma znaczenia czy ty, czy ktoś inny. Czy sprawa dotyka ciebie, czy innej osoby. Jeżeli odczuwasz Powiedzmy przykładowo, zazdrość. Czy w jakikolwiek inny sposób źle się czujesz w kontekście Twojego własnego pragnienia? To na tym najwyższym poziomie tych energii, które to wszystko tworzą, niektórzy mówią przyciągają, niektórzy mówią wybierają rzeczywistości konkretne. Że przechodzisz przez różne wersje rzeczywistości to na tym najwyższym poziomie to jest, po, to jest po prostu odpychanie Ciebie od tematu Twojego pragnienia. Dlatego, że nosisz w sobie w tym momencie negatywne odczucia do tego. Więc automatycznie otrzymasz ich więcej. Otrzymasz więcej pretekstów, źródeł, czegokolwiek, co wzbudzi podobne Odczucia. A czy posiadanie przez Ciebie, zrealizowanie pragnienia wzbudzi odczucie zazdrości? Nie. To musi być coś innego, prawdopodobnie przeciwnego, żeby podtrzymywać tą zazdrość w Tobie. Co wszechświat ma Ci dać, żeby tej zazdrości było więcej? Dlaczego ma być więcej zazdrości? Gdyż wzbudza w Tobie emocje, dajesz jej uwagę. To, czemu dajesz swoją uwagę, czemu dajesz swoje emocje, to się namnaża. To tak jakby podlewasz, zasilasz, dolewasz paliwa, siejesz ziarno. Jeżeli zasiewasz zazdrość, otrzymasz więcej powodów do zazdrości. I nie będzie to realizacja twojego pragnienia dla ciebie, tylko prawdopodobnie coś przeciwnego. Dlatego Mówi się o tym, że taka postawa może wręcz przeszkadzać, utrudniać, spowalniać, sabotować realizację naszych własnych pragnień, jeżeli pozwolimy sobie na jakiekolwiek negatywne uczucia w zetknięciu się z tymi pragnieniami u innych osób już zrealizowanymi lub realizowanymi po prostu o wiele łatwiej, a nam jest powiedzmy o wiele trudniej. Na szczęście jest ta alternatywa, którą opisałem przed chwilą. Musisz im sprzyjać, gdziekolwiek je zauważasz. Kiedy odczuwasz miłość do nich, Włączasz je w swoje życie. Powtórzę, że łatwym sposobem na realizowanie tego w praktyce może być spojrzenie na to jako po prostu taką rozszerzoną wersję własnej tablicy wizji. Nie mieszać w to ludzi, nie mieszać w to osób. Spojrzeć na życie wokół i na świat wokół, jak na kolejny film na YouTubie. Po prostu. Kolejny element, który możesz przykleić do tej swojej multimedialnej tablicy wizji w istocie. I to mi na przykład całkowicie wystarcza, żeby absolutnie w ogóle wyeliminować wszelką zazdrość, wyeliminować przynajmniej wiesz doszczętnie zredukować prawdopodobieństwo, że wzbudzi się we mnie jakakolwiek zazdrość jestem ja i wszechświat i moje pragnienia tam gdzie skieruje swój wzrok ekscytację pasję hmm. i jest to jedno wielkie zwierciadło wielowymiarowo w bardzo różny sposób odzwierciedlające mnie samego, to, co mnie kręci, co mnie pasjonuje, co mnie porusza każdego dnia. Hmm. Co dalej? Zerknijmy sobie dalej na staty. Inny już w ogóle temat. Musimy formować nasze słowa, aż staną się cieniusieńką tylko osłonką dla naszych myśli. Virginia Woolf. Hmm. To jest, tak abstrahując, prawdopodobnie mój ulubiony cytat ze wszystkich. Aczkolwiek um, może nie tyle pomocny dla mnie, co stanowiący wytyczną, definiującą moją własną taką ambicję. Musimy formować nasze słowa, aż staną się cieniusieńką, tylko osłonką dla naszych myśli. Hmm. W jaki sposób ten cytat jest dla mnie ważny? Jest dla mnie ważny, gdyż przypomina mi o ambicji, klarownego wypowiadania się. Klarownego, semantycznie poprawnego. Hmm. Ogólnie rzecz biorąc interesują mnie słowa. Lingwistyka, etymologia. Tak w języku polskim, jak i w angielskim. Co ciekawe. I wiesz, fascynuje mnie koncept, iż jako, że słowa są ograniczone i tak naprawdę stanowią symbole bardziej niż dosłowne przełożenie bezstratne naszych myśli, to jest motorycznie wyzwaniem, żeby tak skonstruować, użyć, stworzyć taki konstrukt, taką ekspresję za pomocą słów, narzędzi, żeby w wysokim przynajmniej stopniu przekazać siebie. Może zwykle nie przykładamy do tego takiej wagi, tylko po prostu lecimy z automatu, że tak powiem. Ale kiedy się nad tym tak bardziej zastanowić, możemy odkryć, że dysponujemy w istocie szansą na to, żeby wyrazić bardziej precyzyjnie Wyrażać, powinienem rzec, bardziej precyzyjnie siebie. A po co w ogóle to robić? Po co w ogóle bardziej precyzyjnie siebie wyrażać? Chociażby dlatego, że możemy wówczas być bardziej sobą w oczach drugiego człowieka. Lub żeby być bardziej precyzyjnym, drugi człowiek może mieć wtedy znacznie większą szansę, żeby do nas się w ogóle dostać, żeby nas faktycznie odczuć, nas. Wiesz, to jest tak, że przekazujemy siebie w jakiejś tam części w słowach, które wypowiadamy, czy piszemy. Ale jaka to będzie część, no to już zależy od tego, jaką uwagę do tego przyłożymy, jak się postaramy bardzo, żeby faktycznie precyz... jaki stopień tej precyzji osiągniemy, innymi słowy, w wyrażaniu siebie w wyrażaniu tego, o co nam tak w istocie chodzi. Hmm. Ten cytat świetnie to definiuje. Formowanie słów, aż staną się cieniusieńką, tylko osłonką dla naszych myśli, czyli innymi słowy tak się wypowiadać, z taką ambicją, żeby nie było prawie żadnej różnicy pomiędzy tymi słowami, a naszymi myślami. Na przykład, żeby nie było miejsca na mylną interpretację. Ale też, wiesz, to jest szeroki temat, żeby jak najwięcej nas samych w tym zawrzeć. To jest fascynujący temat. Jak to robić, żeby jak najwięcej nas samych w tym zawrzeć? Jedną podpowiedzią dla mnie jest... To, iż słowa szczęśliwie, jeżeli wypowiadany na głos, nie są, takie wiesz, jednopłaszczyznowe, tylko wówczas są wzbogacone o tą warstwę niewerbalną. Czyli wiesz, tu jest wtedy łatwiejszy temat do osiągnięcia, dlatego że nie potrzebuje. Być tylko ograniczonym do tych słów, narzędzi, klocków i wiesz, 100% mojej uwagi im dawać, jakich słów mam użyć, żeby wysoki stopień precyzji wyrażania siebie osiągać. Ale mam pod ręką tutaj jeszcze dodatkowe warstwy, które mogą mi pomóc i trochę ulżyć w tym wyzwaniu słownikowym, żeby mieć, wiesz, to trzeba mieć. Jakie trzeba mieć słownictwo w ogóle bogate? Poza tym, wiesz, mieć bogate słownictwo to jedno, a jeszcze pytanie, jakim słownictwem będzie dysponowała osoba, do której kierujemy przekaz. O, w ogóle skomplikuje zagadnienie. Natomiast jeżeli mówimy o słowie mówionym, to wówczas mamy jeszcze tą mowę niewerbalną. Mam na szczęście możliwość posiłkowania się akcentowaniem, artykulacją. To nie tylko jakich słów Użyję, ale jak je wypowiem, w jaki sposób dane słowo czy całe zdanie, to też przyczyni się jak najbardziej do wyrażania mnie, do wyrażania mojego komunikatu, do zwiększenia tej precyzji pożądanej. Tego, co w istocie chcę przekazać. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo bardzo przydaje się do tego to akcentowanie, artykulacja. Ogromnie. Jeżeli chodzi o słowo pisane, jeżeli piszesz na komputerze, to tam też na szczęście może być nieco łatwiej, jeżeli dostępne jest dla ciebie formatowanie tekstu tak zwane, czyli pogrubianie miejscami tu i tam, podkreślenie czegoś, czy napisanie kursywą, a może większą czcionką i tak dalej. Jest szereg szereg narzędzi, szereg sposobów, żeby coś zaakcentować żeby, wiesz, żeby oddać to akcentowanie i artykulację w formie wizualnej. Szczęśliwie istnieje na to szereg sposobów. Hm. Dzięki, którym również może nieco przynajmniej się podwyższyć stopień precyzji twojego komunikatu. To jest ciekawa zabawa dla mnie. Wiesz, z jednej strony istnieje telepatia. Na duchowym planie prawdopodobnie wszyscy Jesteśmy telepatyczni. Hmm. Nie ma tego problemu. Nie ma tej potrzeby, żeby cokolwiek, żeby zastanawiać się, jak mam to wyrazić, w jakich słowach. Tam możesz to robić, ale nie musisz. Natomiast tutaj jest to dla mnie fajna zabawa, dlatego że ja to postrzegam jako taką mentalną rozrywkę. Poza tym, jak już wspomniałem, lubię słowa. Lubię cały ten temat lingwistyczny, więc y, mi sprawia przyjemność zastanawianie się, jakich słów mogę użyć, żeby daną rzecz wyrazić bardziej precyzyjnie, żeby po prostu wyrazić ją lepiej. To, o co mi w istocie chodzi, to, co w istocie chcę przekazać. Za każdym razem, jak coś piszę, czy to jest artykuł, post na blogu, czy, czy wręcz piszę z kimś na jakimś czacie, to mam to samo wyzwanie. To samo takie ciekawe, przyjemne wyzwanie. Nie potrzebuję krzyżówek kupować. Zawsze jest to wyzwanie, kiedy podchodzę do słów w taki bardziej ambitny sposób. Nie traktuję ich po prostu wiesz, z automatu, nie piszę z marszu. Tylko częstokroć sam sobie wytyczam tą ambicję, żeby napisać to w jak najwyższym stopniu, spełniając to, o czym napisała Virginia. Musimy formować nasze słowa, aż stanę się cieniusieńką, tylko osłonką dla naszych myśli. Hmm. Następny cytat. Gdy nie tracisz energii na dopasowanie swojej osobowości do drugiej osoby, by być akceptowanym lub akceptowaną, masz większe szanse znaleźć ludzi lubiących Cię za to, kim jesteś. A utrzymanie tych relacji jest znacznie mniej wyczerpujące. Hmm. Ten cytat przypomina mi um, o takim o, istot o istotnym spostrzeżeniu dotyczącym relacji interpersonalnych jako takich, wiesz, istnieje taki koncept jak, um, że możemy się starać wypaść z jak najlepszej strony, zaprezentować się z jak najlepszej strony. Możemy się starać komuś zaimponować i tak dalej i tym podobne. Zwłaszcza jeżeli stykamy się z kimś po raz pierwszy, mamy w tym jakiś interes na, z jakiegoś powodu na... Tym nam zależy na tym spotkaniu, na tym jak będziemy odebrani. Może chcemy coś konkretnego osiągnąć, mniejsza. Mamy ważny powód, dla którego zależy nam na tym, żeby jak najlepiej wypaść. Wiesz, jednym z przykładów ilustrujących to zagadnienie jest, są takie relacje mm, zorientowane na związki. Albo, albo takie przejściowe choćby przygody, jakieś romanse czy coś mniejsze. W każdym razie tam, czy to mówimy o romansach, czy to mówimy o czymś więcej, że jesteśmy zorientowani na coś więcej, chcemy poznać wreszcie tą osobę, to część osób obiera taką postawę można by rzec socjotechniczną. Jak zrobić na tej drugiej osobie jak najlepsze wrażenie? Jak wzbudzić w niej zainteresowanie? Takie pytania zaczynają, czy mogą zajmować nasz umysł. Zwróćmy uwagę na ich uniwersalny charakter, zupełnie niepowiązany z nami konkretnie. Jak wzbudzić zainteresowanie drugiej osoby? Jak dobrze wypaść w jej oczach. Jak sprawić, żeby była nami zainteresowana? Ale wiesz, kiedy, kiedy myślę o takim pytaniu, jak wzbudzić zainteresowanie drugiej osoby, to wiesz, wtedy część osób sięga po, po taki koncept, co interesuje na przykład, na przykład kobiety, czy po prostu płeć przeciwną, mężczyzn. Ogólnie. I zupełnie porzucamy, już w ogóle mniejsza swoją drogą, że, że bardzo to spłycamy i uogolniamy, ale z drugiej strony przede wszystkim porzucamy siebie. I kierujemy swoją uwagę bardziej w stronę jakichś mitycznych stereotypów, że jest coś, co wiesz, często faktycznie działa, na przykład działa na kobiety albo działa na mężczyzn. I czymkolwiek to coś by nie było, Uczymy się to eksponować. Ale zwróć uwagę, że nawet jeżeli coś takiego istnieje, teraz nie wnikam, istnieje czy nie, prawdopodobnie istnieją jakieś wspólne mianowniki, to nadal jest to coś pospolitego. Zwróć uwagę, to jest pospolite. Jeżeli ktoś na to pójdzie faktycznie, to nie pójdzie na ciebie, tylko na to, że na prezentację zaprezentowaną przez ciebie pospolitość. Co więcej, wysiłek, jaki wkładasz w prezentowanie tej pospolitości, nie będzie niestety jednorazowy i wiele osób się na tym ślizga później. Dlatego, że wiesz, raz faktycznie zrobię dobre wrażenie na kimś, starając się, starając się, jaką postawę obrać, żeby dobre wrażenie uzyskać faktycznie, żeby wzbudzić czyjeś zainteresowanie. Ale potem trzeba to przecież podtrzymywać, i o tym mam wrażenie często. Zapominamy, że to trzeba później podtrzymywać, to co przyciągnęło uwagę drugiej osoby. O ileż łatwiej byłoby nic nie potrzebować robić, żadnych zabiegów sztucznych powoływać do życia, żeby ktoś faktycznie się nami zainteresował. Co więcej, jeżeli ktoś by się nami zainteresował w, wówczas, kiedy nie staramy się o to zainteresowanie, nie zakładamy jakichś masek, nie gramy, to wówczas mamy to zainteresowanie zapewnione jak w banku teraz i cały czas później, dlatego że my nie zrobiliśmy, nie musimy nic robić, żeby to zainteresowanie wzbudzić. Wystarczyło, że pozostawaliśmy sobą. Czy trzeba się starać, żeby pozostawać sobą? Czy trzeba zakładać maski, żeby pozostawać, czy żeby być sobą? Kreować, grać? Nie. Sobą się po prostu już jest. I ten cytat zwraca jakoby uwagę na to, że łatwiejszym i znacznie bardziej atrakcyjnym przez to, mniej wyczerpującym, o ile wyczerpującym w ogóle wątpię, może być taka postawa, w której nie przywdziewasz masek, lecz po prostu jesteś sobą. I bardziej kierujesz uwagę w stronę osób, które zainteresują się tobą w takiej formie właśnie. W jakiej istniejesz, w jakiej jesteś już dziś. Bez kreowania sztuczności, bez stawania na palcach, bez światła reflektorów. Po prostu być sobą. Hmm. I gdzieś tam są osoby, którym przypadniasz do gustu. Tyle, że to jest tylko jeden przykład dotyczący bardziej takich relacji już, już, wiesz, romantycznych, nazwijmy to. Natomiast ten cytat można spokojnie zastosować do całej reszty relacji o jakimkolwiek charakterze. Przyjaźń, koleżeństwo, znajomi, jakieś tam relacje biznesowe, mniejsza. Gdy nie tracisz energii na dopasowanie swojej osobowości do drugiej osoby, by być akceptowanym, akceptowaną, masz większą szansę znaleźć ludzi lubiących Cię za to, kim jesteś. A utrzymanie tych relacji jest znacznie mniej wyczerpujące. Ja bym nawet dopowiedział, że być może prawdopodobnie nie jest wyczerpujące w ogóle. Właśnie dlatego, że wystarczy być sobą, wystarczy pozostawać sobą. Jakież to jest Jakaż to ulga, wiesz? Wiedzieć, że ktoś jest Tobą zainteresowany i daje Tobie uwagę swoją właśnie na kanwie tego, kim jesteś. Po prostu na kanwie tego, kim jesteś. To mi się miło kojarzy z przeszłością, kiedy bardzo lubiłem Zapoznając nowe osoby, po prostu z marszu dawać im, wiesz, pokazywać im zdjęcia, pokazywać im stronę internetową, która wiele o mnie mówiła. Lubiłem to robić, dlatego że to ogromnie wiele ułatwiało. Nie potrzebowałem przechodzić przez, przez całe to ograniczone znowu słowa, jak tam było w Virginii nie potrzebowałem się w ogóle zastanawiać, starać, nic to jest, był taki skrót trochę do telepatii w cudzysłowie każda osoba chętna, zainteresowana mogła sobie w każdej chwili sięgnąć tam zobaczyć i wyciągnąć własne wnioski i bardzo szybko się odfiltrowywało kto jest zainteresowany a kto nie hmm To można też inaczej osiągać. Kiedyś pamiętam, kolejnym miłym takim wspomnieniem jest, opublikowałem artykuł w jednym z magazynów internetowych i napisało do mnie w związku z tym kilka osób kierując się właśnie treścią tegoż artykułu. Hmm. Ten artykuł innymi słowy powiedział im wystarczająco o mnie, żeby zachęcić ich do kontaktu. Jeden ze sposobów, pewnie więcej ich jest. Najważniejsze jednak, to, to ta taka wiesz, ekscytująca świadomość, że kiedy wybierasz siebie. To wszelkie relacje, jakie już mają miejsce, w sensie jakie już się z tego rodzą, pojawiają z takiej postawy, bez masek, bez grania, bez starania się, um, bez starania się wywierania wrażenia, to mam na myśli, wszelkie relacje, które się wyłaniają z takiej postawy, są czyste, w sensie takim... są prawdziwe, wiarygodne, szczere. Ktoś naprawdę ceni wówczas Ciebie. Nie podręcznik socjotechniki, nie pospolite stereotypy, wspólne mianowniki, które może faktycznie mogą faktycznie poruszać wiele osób, ale są bezimienne. Hmm. Ten cytat mi o tym przypomina i pomaga mi nie wpaść na te tory tych masek i tak dalej, chociaż generalnie mi to nie grozi, gdyż już dosyć mocno od lat, od, od wielu lat jestem dosyć mocno osadzony właśnie w takiej formule, tak jak powiedziałem, z tą stroną internetową, z zdjęciami i tak dalej, jakże ja lubiłem to robić. Wiesz, to był taki skrót. On tyle pomagał. Kiedyś, jak tego nie robiłem, Okazywało się, że wielokrotnie traciłem czas, dlatego że do pewnego punktu wszystko wyglądało nawet dobrze niby, ale jak się odsłaniało więcej informacji, właśnie czy to zdjęcia, czy to właśnie coś głębszego, to, to się okazywało, że coś tam nie pasuje znacząco. I to była strata czasu. A tak jak od razu siebie pokażemy, hmm, w takim sensowniejszym stopniu, to może dosyć się przyczyniać do tego, do, do tego, że nie będziemy tracić tej energii, wysiłku, czasu. I jak ktoś już się pojawi, z kimś już nawiążemy relacje, zaczniemy nawiązywać, to to już będzie o wiele bardziej wiarygodne. To już nie będzie tego ryzyka, że coś tam, coś tam może nie wypaść, może się nie podobać. Tylko w takiej formule to może już bardzo dobrze wróżyć od samego początku. Hmm. I taki model preferuję od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Ten cytat lubię, dlatego że przypomina mi o nim. Hmm. Ludzie lubiący cię za to, kim jesteś. Co za ulga wówczas. Hmm. Ok, myślę, że jeszcze jeden cytat przeczytam. W dowolnej konwersacji najważniejszą rzeczą jest przykładać wagę w pierwszej mierze do perspektywy drugiej strony. Hmm. To jest świeży cytat dla mnie, generalnie. Yy, I taki na swój sposób błyskotliwy, przypominający nam o czymś, co, o czym być może często zapominamy. Chociaż też zależy z kim rozmawiać. Zauważyłem, że Mam takie wrażenie, że yy, wiesz, jak słucham osób gdzieś tam anglojęzycznych, to tam o wiele częściej stykam się z tym, że tak, takie osoby bar, bardzo biorą pod uwagę na pierwszym planie perspektywę drugiej osoby, z którą rozmawiają. Nie, nie kładę na pierwszy plan swojej własnej. Chociaż oczywiście to jest jakieś generalizowanie i uogólnianie. Ale akurat w moim przypadku było tak, że Osoby stricte natywnie anglojęzyczne częstokroć jednocześnie to były właśnie takie, z taką perspektywą. W świecie własnej rzeczywistości, zdominowanym przez nas samych, że tak powiem, to jest bardzo nieoczywiste, żeby Będąc w danym momencie w interakcji z drugą osobą, to jej jakby punkt widzenia stawiać na pierwszym miejscu. Starać się, przynajmniej jako, wypisać sobie jako ambicję, żeby starać się spoglądać na temat jej oczami. Hmm. Wydaje się to ambitnym z jednej strony, wydaje się to wyzwaniem. Z drugiej strony, i to jest powód, dla którego mnie to fascynuje, wydaje się, że objęcie takiej postawy może dawać ogromne rezultaty. Jakże bowiem wówczas bardziej trafnym może być nasz wkład w tej relacji, kiedy wyjdziemy z punktu widzenia rozmówcy. To jest tak, jak wspominałem wcześniej, że mamy tą Virginię z jej cytatem, ambicji starania się tak kształtować słowa, tak kształtować własną wypowiedź, czy dopisaną, czy mówioną, żeby była jak najmniejsza rozbieżność pomiędzy tą wypowiedzią, a, a tym, co jest w istocie w myślach jej autora. Więc nasz rozmówca może się starać, powiedzmy, być jak najbardziej precyzyjny, jak najlepiej wyrażać siebie w jak najwyższym stopniu, i tak dalej. Ale bez względu na to, czy się stara, czy nie, jak bardzo. My zawsze możemy mu w tym pomagać. To jest coś, co możesz zrobić od siebie. Tym samym sprawiając, że ta interakcja może być jeszcze bardziej efektywna i skuteczna jeżeli samodzielnie obierzesz intencję, żeby spojrzeć na temat oczami tej osoby. Jak ona może na to patrzeć? Jak ona może się z tym czymś czuć? Jak, jakie są w ogóle jej priorytety? System wartości? Jak będą wpływać? Jak wpływają na zagadnienie, które właśnie poruszacie? Może się okazać, że to zupełnie inny świat. I może się okazać, że bardzo pomoże spojrzenie w taki sposób. Hmm. to jest cytat inspirujący potencjalny na swój sposób intrygujący jest to ambicja jednocześnie jest to coś jak ekscytującego dlatego zapisałem ten cytat gdyż on mi właśnie o tym przypomina o tej nowej, ciekawej ambicji dla mnie gdyż co prawda z jednej strony biorę owszem pod uwagę sposób patrzenia drugiej osoby, z którą wchodzę w interakcję. Bardzo, bardzo, bardzo się staram brać to pod uwagę w sensownym stopniu. Niemniej nie robiłem tego na takiej zasadzie, żeby stawiać to na pierwszym miejscu. I nadal jest to dla mnie niekoniecznie oczywiste, żebym faktycznie stawił to na pierwszym miejscu. Staram się to bardziej wyważyć odnaleźć taki złoty środek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o mnie, to obawiam się, że dając maksymalną uwagę w sposób patrzenia rozmówcy, mogę zapomnieć o sobie, że tak powiem. Zabraknie mi tej uwagi na to, żeby swój własny przekaz w odpowiednio też wysoce precyzyjnej formie wyrażać. Hmm. A na tym też mi bardzo zależy, więc, więc jeżeli chodzi o mnie, staram się to bardziej wypośrodkować. Niemniej jest to ciekawy cytat i prezentuje coś, coś ważnego, wartościowego. Dlatego sobie go zachowałem. Okej. Okay. I jeszcze na koniec miałem już nie czytać nic, ale jeszcze przeczytam, gdyż tak mnie nęci ten ten cytat, zresztą tu w ogóle jest, są już dalej cytaty o relacjach dotykające relacji interpersonalnych, na przykład taki przyjaźń tworzy się na kanwie jakości spędzonego przez dwoje ludzi czasu, nie jego ilości to jest poniekąd, wiesz, cytat dotykający tego, o czym, o czym opowiadam swoją drogą jest to cytat od Kifa Ferazzi Nigdy nie jest sam taki ciekawy tytuł książki, który mnie dosyć zaintrygował swego czasu Taka bardziej biznesowa książka rozwojowa, hmm. um, którą mógłbym postawić na półce bardzo obok tego. Ile? 8 czy 4 godzinnego tygodnia pracy? Zawsze się to myli. Tima Ferisa. Hmm. Takie bardzo dużo wnoszące, konkretne rzeczowe książki, bardzo na czasie. No ale mniejsza. Um, przyjaźń tworzy się na kanwie jakości spędzonego przez dwoje ludzi czasu, nie jego ilości. Właśnie dotyka, jak mówiliśmy wcześniej o tym byciu sobą, że wówczas, jeżeli jesteś sobą, jeżeli wybierasz siebie, to nie potrzebujesz wysiłku wkładać w relacje. Jak mnie to bawi, jak słyszę, wiesz, jak, jak utrzymać związek, jak utrzymać relacje, utrzymać... właśnie, właśnie o to chodzi. Jeżeli jesteś sobą, prawdopodobnie w ogóle nie ma potrzeby tego utrzymywać. Właśnie w tym sensie. I wiesz, i tutaj jest coś podobnego, że przyjaźń tworzy się na kanwie jakości spędzonego przez ludzi czasu, nie jego ilości. Właśnie jakość, jakość. Jakość, nie ilość. Hmm. Też szeroki temat. Ale można faktycznie długo ze sobą przebywać i mało to wniesie. A można zetknąć się punktowo w życiu i przeżyć ze sobą jakieś takie rozmowy od serca. Jakiś taki głębszy wgląd. Coś bardzo takiego bliskiego, bardzo intymnego. Hmm. I to może być ekwiwalent mnóstwa, mnóstwa godzin w ogóle spędzonego ze sobą czasu, życia. Hmm. Jak sobie pomóc, żeby mieć w ogóle szansę na doświadczenie takich bogatych chwil, to myślę, że istotną wskazówką jest właśnie to, ta precyzja w ekspresji samego siebie, o której dzisiaj opowiadałem. To bycie samym, a jednocześnie mieć cały czas tę ambicję aktywną w sobie, żeby wyrażać siebie w jak najwyższym, jak najbardziej precyzyjnym stopniu. Myślę, że to bardzo wówczas sprzyja takim właśnie chwilom głębi, gdy możemy się z kimś zetknąć nawet krótko, ale możemy nawiązać bardzo głęboką relację, bardzo głęboki kontakt, ilustrując wówczas w praktyce ten cytat, iż przyjaźń tworzy się na kanwie jakości spędzonego przez dwoje ludzi czasu, nie jego ilości. Hmm. I ostatni cytat w temacie relacji interpersonalnych póki co, to jeśli chcesz budować i posuwać się naprzód, jeśli chcesz budować i posuwać się naprzód, nieczęsto zaczynasz mówiąc komuś o tym, jak zwykł źle postępować w przeszłości. Cytat Lizzy Post. Hm. Chyba z jakiegoś artykułu w jakimś serwisie internetowym. W każdym razie, ten cytat bardzo, bardzo mi się przydaje i bardzo mi przypomina, wiesz o takiej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli chcę cokolwiek dobrego, w jakiejkolwiek relacji z kimkolwiek, chcę, żeby posuwała się w dobrym kierunku, to nie ma potrzeby patrzeć w przeszłość, na to, co się nie udawało, jak często się nie udawało, co było źle. Jeżeli naprawdę zależy mi na tym, żeby zrobić coś do przodu w tej relacji, z daną osobą to nie ma w istocie żadnego powodu żeby dalej się trzymać zakotwiczonym w przeszłości chcemy coś zrobić do przodu? skoncentrujmy się na tym teraz, teraz nie ma w ogóle tego rachunku dni wczorajszych teraz jest czysta kartka i tą czystą kartkę zapełnimy tym, czym chcemy zapełnić my decydujemy mogą się pewne rzeczy powtarzać ale po co się rozpraszać? Nie musimy się tym rozpraszać. Możemy się skoncentrować na tym, na czym naprawdę nam zależy. Nie musimy ciągnąć za sobą balastu przeszłości. Myślę, że o wiele łatwiej wówczas faktycznie dotrzeć do jakiegoś sukcesu w danym temacie. Do jakiegoś postępu. Jakiś postęp osiągnąć w istocie. Kiedy nie będziemy patrzeć wstecz. Tylko będziemy patrzeć przed siebie. Hm. Także ten cytat mi bardzo pomaga. Jest dla mnie taki budujący i uznaję za wartościową taką przypominajkę, że w się nie warto. Co warto? Jeżeli chcesz budować i posuwać się naprzód, nieczęsto zaczynasz mówiąc komuś o tym, jak zwykł źle postępować w przeszłości, czyli nie warto, nie warto. To O tym mi przypomina ten cytat że jeżeli chcę budować i posuwać się naprzód, to mogę w ogóle spokojnie zostawić to wszystko. Nie potrzebuję patrzeć, jakie dana osoba miała osiągi, statystyki, cokolwiek. Gdyż to kultywowanie nie tego mnie interesuje, tylko czegoś zupełnie innego. Jeżeli już chcę, to jest to pytanie, czy naprawdę chcę budować, Daną relację. Naprawdę, czy naprawdę chce ją rozwijać? Czy chce w nią inwestować, dawać w nią szansę? Jeżeli tak, to najrozsądniejszym jest skupić się na tym. Tylko i aż. Ok. Także to by były wszystkie cytaty na dzisiaj. I <try> tradycyjnie chciałbym przeczytać wiersz. Dzisiaj nieco dłuższy, który wybrałem do przeczytania hmm. z moich wierszy z przeszłości tradycyjnie, by zwieńczyć dzisiejszy rozdział Molium. I tak dzisiaj wybrałem wiersz pod tytułem Wkrótce, z 28 stycznia 2004 roku. Myślałem o tym, jak pukasz do moich drzwi, jak radośnie wzmagasz powietrze wokół nas, jak rozbudzasz dzień, jak świecisz, jakże widzę to światło. Myślałem o tym, jak biegniesz ze mną poprzez las, przez pole, by pod drzewem samotnym odpocząć, jak, jak zamiera mi pragnienie w gardle. Myślałem jak przychodzisz kolejnego poranka, jak wiem, że przychodzisz, jak wieczorem, wieczorem, wieczorem słuchasz mych myśli, nieśmiałych, ciekawych Ciebie, wśród Twych pląsających i uśmiechających się nie, nie dowierzają. Nie wierzę już obrazom we mnie, nieraz nie wierzę. Lecz, Precz z niewiarą, ostatnim tchnieniem mówię. Myślałem o tym, jak razem puszczamy latawce, Oba tańczące pod niebem, a wokół nas motyle. Myślałem o tych wszystkich ludziach i o nas. I o gorącu zalawającym me serce. I o łez parze, łez przez sen, przez sen tylko. Tak, myślałem, że to sen. Myślałem że śnię, lecz nie, nie śnię i nie śniłem. Jestem tutaj, pod tym niebem i myślę o tobie. Myślę o świetle, do którego po omacku dążę, o Bogu, który wie, o sobie w chwilowej pułapce, w ciemnej klatce, nie w łóżku, nie we śnie, a może we śnie na swój sposób? Myślę, myślę, że nie utraciłem Ciebie, nie wypuściłem Ciebie spośród mych dłoni, spośród płatków mego serca kwitnącego daleko stąd w tajemniczym ogrodzie, gdzie w mogiłach złożyłem me marzenia pielęgnowane w ciszy, z należną im celebracją, z należnym szacunkiem pośród ciszy świata, pośród życia ciszy, tak wielkiej ciszy życia". Nie utraciłem. Jesteś. Ja wiem, że jesteś, lecz... Droga moja śladem błysków w Twojej duszy. Tysiące ech niepowracających. Wiele głosów zatopionych w próżni. Więcej wielokropków. Więcej przystanków. Milczenia. Niż słów. Dźwięków. Odbić. W lustrze pustka. Coranka pustka. Jeden pusty uśmiech, mający nadać mi sensu atrapę. Jeden uśmiech, który wymienia na ciszę, na mrok. Nie utraciłem. Ja wiem. Wewnątrz mego serca, duszy, wewnątrz duszy czuwasz. Kwitniesz milcząco, jak ja milcząco kocham. Rozmawiasz ze mną bez słów, jak ten świat odpowiada na... Lecz to Ciebie słucham, nie świata. Myślałem o tym, gdy trzymamy się za ręce, nie raz, lecz wiele razy, w bezruchu, w biegu. Rozmyślałem o Twoim spojrzeniu, w moim dniu, w mojej nocy. Nigdy tylko mojej, już nigdy, pustej, bezdźwięcznej. O biciu serca, gdy nieraz przykładam doń dłoń i myślę, po co? Dlaczego? Po co? Naprawdę, po co? Dokąd? Dokąd chcę dziś iść? Dokąd udać mi się przyjdzie? Nieważne. Wszystko takie same, gdy Ciebie... Płonie pochodnia we mnie i wskazuje cel. Wyznacza drogę, o której mało wiem, lecz znam dom, znam przeznaczenie. Gdzieś tam czekasz na mnie. U drzwi naszego domu wiecznego bicia serc, splątanych dłoni i marzeń jednoczesnych, wspomnień, które nigdy nie wstąpią do grobu, które, co więcej, nigdy wspomnieniami się nie staną. Gdzieś tam czekam na ciebie, idąc, śpiąc albo żyjąc, nieważne, czuję się jednako, lunatycznie dążę, transowy odgłos mego serca tylko mi pomaga. Wiedz, że wiele myślę, a ma droga usłana jest Twą wonią, Twym światłem, zapachem konwali, lawendy, wszystkich polnych kwiatów, których delikatność płatków równa się Twym skroniom. I to niebo poranne wiosną, i Twe dłonie, i to spojrzenie, tak głęboko we mnie, ciągle naznaczony nim jestem, Twój duch pośród ludzi dla Ciebie. Ja. Już wkrótce. Dziękuję Tobie za uwagę. Życząc przyjemnego poranka, wieczoru lub nocy. Oraz zapraszając jednocześnie do słuchania kolejnego rozdziału MOLIUM. Mówił Thomas Lee.